Elżbieta Gryń-Stasik, witam Państwa. Jak zwykle w piątek o tej porze koncentrujemy się na naszej twórczości churalnej, a tym, co moim zdaniem jest szczególnie fascynujące w tej wielowikowej tradycji, to obserwowanie rozwoju techniki kompozytorskiej, krystalizowanie się stylistyki, przenikanie owych zmian zachodzących w muzyce. Szczególnie słychać to w zestawieniach kontrastowych muzyki dawnej i współcześnie tworzonej. Często odwołuje się do tego zabiegu, przedstawiając naszym słuchaczom tak właśnie skonstruowane programy. No i... Tak będzie i dzisiaj. Oto bowiem zabrzmi niezwykle ciekawa msza z martwych wstania Romana Maciejewskiego. utwór z 1996 roku napisany notabene dwa lata przed śmiercią kompozytora. Cofniemy się następnie w głąb naszej historii muzyki, by posłuchać wspaniałych, polichuralnych, późnobarokowych motetów Andrzeja Hakenbergera. A w finale dzisiejszej Fantazji Polskiej powrócimy do współczesności, do twórczości Pawła Łukaszewskiego i jego świata dźwięków. Roman Maciejewski, niezwykła powstać w naszym panteonie twórców muzyki XX stulecia. Obywatel świata, przyjaciel Artura Rubinsteina i wielu muzycznych znakomitości. Nas dzisiaj interesują fakty jego słyszenia muzyki choralnej. W młodości był kierownikiem artystycznym cenionego w latach 30. ubiegłego stulecia poznańskiego chóru imienia Stanisława Moniuszki. W spuściźnie Romana Maciejewskiego odnajdujemy ciekawe kompozycje churalne, w tym cztery pełne cykle mszalne, ale też monumentalną, wspaniałą missa pro defunctis requiem. Fragmenty tej kompozycji obiecuję, przedstawię w którejś z następnych fantazji polskiej. A dzisiaj? Dzisiaj zabrzmi msza z martwych wstania Romana Maciejewskiego, utwór na chór i organy. Wykonawcy, chór Polskiego Radia, Andrzej Białko, Partia Organów, dyrygent Stanisław Krawczyński. I tu konieczna uwaga, kilka tygodni temu pożegnaliśmy tego dyrygenta, wybitnego pedagoga, animatora życia muzycznego Krakowa, Polski. Części mszy Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei, nagranie polskiego radia z 97 roku. Wybrzmiały ostatnie dźwięki mszy z martwych wstania Romana Maciejewskiego. Słuchaliśmy chóru polskiego radia. Partia organów w wykonaniu Andrzeja Białko. Artystów prowadził dziś już świętej pamięci profesor Stanisław Krawczyński. Fantazja polska. Kolej na obiecane motety Andrzeja Hakenbergera. Przypomnę wcześniej, ten niemiecki kompozytor całe swe życie związany był z naszą staropolską tradycją. Zaczynał jako młodzieniec w kapeli królewskiej na Wawelu, później w stołecznej Warszawie. Następnie od 1608 roku przez prawie 20 lat pełnił funkcję kapelmistrza w gdańskim kościele mariackim. Dzisiaj zabrzmią dwa jego motety rezurekcyjne, ten i ośmiogłosowy, także ośmiogłosowy motet Exaltabote Domine oraz prowadzony w dziesięciu głosach śpiew Chrystus Resurgens wykonawcy, polski chór kameralny z Hola Cantorum Gedanensis, barokowy zespół Muzyka Fiorita z Gandawy z Danielą Dolci przy Pozytywie, artystów prowadzi Jan Łukaszewski. Yeah. <laughs> Słuchaliśmy późno-barokowych, polichuralnych motetów Andrzeja Hackenbergera. Fantazja polska. Powracamy teraz do współczesności, ciągle pozostając przy tej naszej przebogatej twórczości sakralnej. Na tym polu niezwykle ciekawą jest karta, którą ciągle zapisuje Paweł Łukaszewski. Pieczołowicie dobierane teksty oryginalna szata dźwiękowa z ciekawie projektowanymi płaszczyznami. No i oczywiście ciekawy dobór, zestaw głosów wokalnych i zespołów instrumentalnych. Zabrzmią kolejno Aria di Angelo oraz finałowa część Magnifikat Pawła Łukaszeckiego, śpiew Gloria Patri. Wykonawcy Aleksandra Poniszowska, sopran. Paweł Gusnar, saksofon. Michał Rzymełka, instrumenty perkusyjne. Zespół śpiewaków miasta Katowice, kamerata Silesia. Artystów prowadzi Anna Szostak. Sakralna muzyka Pawła Łukaszewskiego. Zabrzmiała jego aria di Angelo i końcowy fragment jego magnifikat, Gloria Patri. Fantazja polska powoli dobiega końca, ale to właśnie muzyka Pawła Łukaszewskiego pożegna państwa. Zabrzmi końcowy fragment jego kompozycji Christus Vincit. To także nagranie zespołu Kamerata Silesia pod kierunkiem Anny Szostak. Ja już mówię do usłyszenia. Elżbieta Grin, Stasik. Słowo na dzień. Jest taka zdumiewająca ludzka przypadłość, a mianowicie utrata pamięci pod wpływem cierpienia. Ono ma moc hipnotyzującą. Poza nim nic nie istnieje. Nic nigdy się nie wydarzyło. Nic dobrego. Bo świat zaczął się właśnie w tym momencie, kiedy ja zacząłem cierpieć. A Bóg? No cóż, jaki Bóg? Przecież moje cierpienie jest najlepszym dowodem, że Go nie ma. Uczniowie cierpią z powodu odejścia Jezusa. Owszem, są jakieś oznaki nadziei, ale wszystko takie nieuchwytne, eteryczne, ulotne. Pojawia się i znika. Obiecuje, że nadejdzie, a teraz oni czekają, a jego nie ma. Może więc trzeba się czymś zająć, czymkolwiek, czymś na czym się znają. I kiedy już dali się pochłonąć pracy, która nie leczy cierpiącego serca, a co najwyżej pozwala zapomnieć, po kolejnej pustej nocy, a oni znają takie noce z pustymi sieciami i to też im nie pomaga, nagle widzą człowieka który zachęca do zarzucenia sieci po prawej stronie. Nie przywraca im to pamięci. Przecież Piotr już raz to przeżył, kiedy Pan nakazał mu wręcz wypłynięcie na głębie i zarzucenie sieci w dzień. Dziś jakby czynił to samo. A Piotr to wykonuje, jednocześnie nie rozpoznając Jezusa. Jakby miał jakiś mechanizm w sobie jakby potrafił bez pełnej świadomości czynić to, co należy. A pamiętacie, jak nasi nauczyciele mawiali, musicie to umieć tak, że gdyby nawet o północy was obudzono, to będziecie w stanie wyrecytować to bezbłędnie. Może i o to w naszej wierze chodzi, żeby były w nas pewne święte nawyki, pewne umiejętności, które niezależnie od sytuacji jesteśmy w stanie uruchomić, które przydają się zwłaszcza w chwilach cierpienia. Zawsze fascynowały mnie słowa Hioba, tego biblijnego bohatera, który przeszedł przez niewyobrażalne cierpienie na ziemi. On wypowiada wstrząsające zdanie. Choćby mnie zabił, ufać mu będę. Jeśli człowiek zaufa Bogu tak całkowicie, na przepadłe całym swoim życiem to będzie potrafił się znaleźć w każdej sytuacji. Paweł napisze: „Umiem głód cierpieć, umiem i obfitować, do każdych warunków jestem zaprawiony”. A Jezus pyta swoich uczniów, czy brakowało wam czegoś kiedy was posyłałem, a oni zgodnie z prawdą odpowiadają niczego. Dziś, kiedy schodzą na ląd, czeka na nich ognisko z usmażoną rybą. Pan przyszedł, nie zawiódł, nie pozwolił czekać na siebie zbyt długo i po ciężkiej nocnej pracy zaspokaja ich najbardziej podstawowe potrzeby. I jest tak zwyczajnie. Po prostu siedzą i jedzą, cieszą się sobą. Czy nie tak powinny wyglądać nasze relacje z Panem? Czy trzeba Go nieustannie zagadywać, przedstawiać Mu całe listy pragnień, omawiać skomplikowaną sytuację świata i doradzać Mu, co powinien uczynić? Czy nie moglibyśmy choć czasami posiedzieć przed Nim, przejąć to, co dla nas przygotował i po prostu patrzeć na Niego z wdzięcznością? To ma w kościele swoją własną nazwę – Adoracja. Ona chyba najskuteczniej buduje i przywraca pamięć. Utrwala nasze najlepsze nawyki. Wyrabia wytrwałość. Mówił ojciec dr Michał Nowak, franciszkanin, homileta, rekolekcjonista, prowincjalny asystent do spraw rycerstwa niepokalanej Polski Północnej.